Spokojnie jakość tego odcinka będzie lepsza. Taka toxica Witam się z wami nagrywając na komórkę podczas zimowego spaceru nad jeziorem. To jest materiał na cały odcinek. Rozpoczynamy sezon filmów zimowych 25 łamane przez 26 Coś dla miłośników science fiction, horroru, akcji i zimy. A ja na no. Nie wiem, dano. Tyle. I już ze studia domowego zaczynamy 82 odcinek z cyklu Filmy zimowe. Nadmienię, iż 81 pojawił się latem, który był crossoverem łączącym filmy zimowe z filmami wakacyjnymi. Więc jeżeli za Waszymi oknami śnieg i jeszcze tego nie słuchaliście, to zapraszam do nadrobienia odcinka, gdzie omówiłem The Four Seasons serial z 2025 roku i film oryginalny z lat 80. The Four Season, a także Mountainhead z 2025 roku. Czyli wakacyjne filmy zimowe. To był odcinek 81. A dzisiaj pełną parą wchodzimy w rok 26, chociaż dla patronów publikuję to tuż przed Sylwestrem pełna recenzja i moje wrażenia po sześcio odcinkowym argentyńskim serialu zrobionym przez Netflixa Eternauta na samym końcu będzie bonus dla wytrwałych słuchaczy zimowy bonus a po intro przechodzimy do komiksu pada Puszysty, biały, Zanim wgryziemy się w serial, trzeba powiedzieć, że jest to serial będący ekranizacją, tudzież oparty na komiksie z lat 50. -tych. Pierwotnie El Eternauta, argentyński komik science fiction, publikowany był w odcinkach 57-59. Jako serial, jako komik strip Buenos Aires był to komiks napisany przez Hektora Germana Osterhelda, argentyńczyk, Cisco Solano Lopeza. To były lata 50. i Proszę Państwa, w 1969 roku ten sam scenopisarz zrobił reboot Eternauty, ale z obrazkami znanego wszystkim Alberto Breccia. Alberto Breccia to jest Urugwaj, jeśli dobrze pamiętam. To jest urodzony w Urugwaju argentyński artysta i komiksiarz. Alberto Breccia, którego polscy Czytelnicy mogli poznać dzięki jego mityktulu, czyli jego zabawa z Lovecraftem, a także non-stop comics, z pamięci mówię, wydał jego kolorowego, eksperymentalnego Drakule, na którego ostrze sobie moje stępione kły. Sam eternauta. Potem w latach 70-tych, w 80-tych doczekał się segunda parte, tercera parte, więc wracał ten komiks. Niestety ja zupełnie go nie e, oglądałem. W Polsce on nie jest dostępny. Trzeba by pewnie szukać jakichś wydań zagranicznych albo wydań internetowych, jakichś zripowanych komiksów. Co ciekawe, chcąc znaleźć sobie te rysunki Eternauty stworzone przez Brecie, którego styl jest no, no świetny, niewiele też tego można znaleźć, albo źle szukam. Jednakże to, co mogę sobie wyobrazić, jak to komiksowo było, to daje mi film. I to jest chyba jeden z rzadkich przypadków, gdzie ten film naprawdę zachęca mnie do komiksu. Nie tylko dlatego, że sam komiks jest, no, musi być zimowy, to mm, no, Eternauta, chorwacki język, kup za 70 zł, no, nie będę tego kupował, to sam film pobudza wyobraźnię. Pobudza wyobraźnię ten serial jak Kiedyś pobudził mnie film, który tutaj będę przywoływał pod kątem pozytywnym Right at your door eee, Zobaczmy, to był rok 2006 eee, z piękną okładką, no, rodem jak z Eternauty <grywki> czyli maska gazowa i padający, no może się wydawać, że to śnieg, ale z tego co pamiętam to w filmie Krisa Goraka to był opad po jakimś wybuchu bomby Right at your door 2006. To był film, który teraz przywołuje jako klimat, jako odczucia, które dał mi Eternauta, ale w znacznie bardziej rozbuchanej epickiej y, może nawet formie, e, dlatego, że w Right at Your Door zaczynaliśmy bardzo kameralnie w jednym mieszkaniu e, pozna, poznajemy tam katastrofę jakąś dziwną, jakiś wybuch, jakaś panika na ulicach, e, ludzie wariują, zachowują się dziwnie i mamy jednego bohatera, który musi się jakoś w tym odnaleźć. To też przypomina trochę postapokaliptyczne klimaty. Troszkę z Mattesona i z Jestem Legendą. Chociaż, chociaż w Wright Edge or Door było mało, było dużo ludzi. O, tak. Tam, tam nie było ża żadnego jakiego, jakiegoś wirusa, żeby ludzie wyginęli. Jestem Legendą i Eternauta to tutaj pod kątem ilości ludzi, ilości bohaterów bym dał na pierwszym planie, ale w Eternaucie mamy bardzo ciekawy przypadek, że mamy grupkę znajomych, od których zaczyna się serial, którzy grają w karciochy, gdzieś właśnie w jakiejś wręcz piwnicy. Widać, że to stare ziomale, które dobrze się znają, jedli, zjedli beczkę soli razem i w trakcie właśnie grania w pokera bodajże, to następuje blackout. I od tego blackoutu zaczyna się nam poznawanie tego, co się stało. Jesteśmy w perspektywie tej grupki ludzi. Czyli dopiero wyjdziemy z domu, kiedy jeden z postaci, ten tytułowy plakatowy Juan, aktor, którego notabene możemy znać z bardzo dobrego sekretu jej oczów, taki thriller o porwaniu, bardzo dobry film, więc ta twarz nam się już obyła, znaczy przepraszam, nam, mnie, bo ja mam czasami problemy z rozpoznawaniem twarzy obcych nacji, tutaj te, te, te twarze, pomimo, że to jest no, Buenos Aires, to ja e, łatwo je e, zapamiętać. Z tego względu, że to jest jakiś tam łysy, jakaś babeczka. Oni się bardzo od siebie różnią. Więc nie ma tego efektu, co czasami przy oglądaniu filmów koreańskich. Ehm, blackout. Ehm, I w trakcie blackoutu zaczyna padać śnieg. My wyglądamy, nas to nie dziwi, bo nagrywam to pod koniec stycznia, pod koniec grudnia i za oknem już całe szczęście śnieg był. Wczoraj było minus 5 stopni. Jechałem sobie i słuchałem książki Lud Anny Kalwani, wydawnictwo Art Rage, więc też zimowo. No ale w Argentynie taki śnieg może być nielada niespodzianką. Czytałem wśród e, recenzji internetowych, jakie mm, troszeczkę zresearchowałem przed nagraniem, to ciekawy jeden komentarz e, sprzed siedmiu miesięcy. Luis Gonzalez pisze I don't live in Hollywood. I live exactly in the same Buenos Aires suburb, where the action takes place and it blew my mind. I never knew they were filming this and now I watch the very same streets and places I walk every day under a toxic snow. It never snows here and full of death. They didn't change anything. The publicity, billboards, the names of the shops, the graffiti, everything original except the snow, the aliens at the, uh, and the mountains of cars for such a low budget. 15 milionów na całe 6 odcinków. A gdzieś inny ktoś pisał, że 15 milionów to jest jeden odcinek The Last of Us. I tutaj też samemu chciałem przywołać The Last of Us, że ten Eternauta to jest taki trochę zimowy Last of Us. Wiem, że tam w drugim sezonie była zima w Last of Us, ale no była ta zima, ale... Ta zima nie była immanentną częścią fabuły, tak jak w Eternaucie. Bo tutaj ten śnieg jest zaskoczeniem dla bohaterów. I kiedy bohaterowie rozglądają się, co to się dzieje, co tam się dzieje, czemu nie ma nikogo na ulicy. Nagle jakieś samochody zaczynają się zderzać. Czy ktoś dostał zawału w samochodzie? Mamy takie sceny, gdzie tam ktoś Uderza coś. Widzimy coś. Widzimy, że ludzie, ta nasza grupka starych, dobrych kumpli, wśród których co prawda jest jakiś jeden taki odklejeniec, taki dziwak, wyglądają przez okno, w jakiś tam sposób kumają, że coś się dzieje dziwnego, żeby nie wychodzili. Jeden nie daje wiary, wychodzi na śnieg i to jest ten dowód, że właśnie pod wpływem wyjścia na śnieg, no nie podejrzewamy, że się nagle tak przeziębił i rozchorował na zapalenie płuc, ale że coś tutaj nie gra. Więc oni się boją w ogóle wyściubić nosa. I właśnie, klaustrofobiczny klimat pomimo, że no, mamy dostęp do, do przestrzeni, mamy dostęp również do garażu pod ziemią. Bardzo fajnie architektura tego mieszkania jest tutaj pokazana. Czujemy, że jesteśmy w mieszkaniu i czujemy, że no, gdybyśmy tam byli, to coś możemy próbować robić. Możemy zejść do takiego y, garażu podziemnego, który łączy się z jakimś schronem, czy, czy z jakimś tunelem z wyjściem do, do garażu bocznego, z którego możemy wychodzić. Więc jeżeli ktoś nas zaatakuje, to będziemy mieli możliwość ucieczki. Ale kto ma nas zaatakować? No właśnie jeden z tych mieszkańców, właściwie właściciel y, kumpla, u którego oni spotykają się na rozgrywkę, to on wyciąga strzelbę i tak jakby już miał w tle jakieś wspomnienia z wojny, już coś, coś wie, że może być niebezpiecznie i że przede wszystkim ludzie, ludzie ludziom zgotowali ten los i tutaj będziemy walczyć początkowo z ludźmi i z tym, jak ludzie zachowują się i jak reagują na katastrofę. Więc Kolejne skojarzenia i konotacje to zdecydowanie The Walking Dead, gdzie pomimo iż mieliśmy dużo zombie, to bardzo spory akcent był położony na relacje międzyludzkie i na możliwość poznania owych bohaterów. Tak samo jest w Eternaucie, gdzie e, widzimy... E, Dobrych kumpli, którzy nie są typowymi bohaterami, powiedziałbym, współczesnego yy, kina. Ci są to jacyś tacy goście, nie wiem, po pięćdziesiątce, koło sześćdziesiątki może nawet. Yy, to są goście, którzy no, nie pasują do tego epilogu, yy, przepraszam, prologu, gdzie są pokazane jakieś młode dziewczyny. Yy, to jest yy, chyba specjalnie zrobiony taki kontraścik, żeby pokazać właśnie, że to jest trochę opowieść dla starych wyjadaczy i o starych wyjadaczach. I kiedy zaczyna się... No coś trzeba robić, tak? Coś musimy robić. A dlaczego coś musimy robić? Bo główny bohater chce iść po swoją córkę która gdzieś tam została, nie wiem, szła do szkoły, gdzieś stracił z nią oczywiście kontakt, bo telefony nie działają. Tak więc jesteśmy odcięci od cywilizacji, cywilizacja nie działa, nie ma nic, jesteśmy zdani sami na siebie. Więc można powiedzieć, że to jest już wstęp do postapokalipsy, ale też kino katastroficzne z elementem nadnaturalnego, mordującego śniegu. I to jest też trochę zabawne, kiedy to oglądamy, bo jest to rodzaj filmu takiego mm, zrobionego chyba przez maniaków śniegu. W ogóle cały ten pomysł jest taki troszkę, no maniakalny, bo w kraju, gdzie śnieg nigdy nie pada, co może nastraszyć nas, jeśli nie morderczy śnieg. O panie, no teraz jak to oglądam, to teraz jak to nagrywam, to oglądam za oknem, że te płatki śniegu bardzo powoli spadają. Śniegu nie ma, ale nigdy w życiu w tym regionie mieszkając nie, nie wpadłbym na pomysł, zróbmy coś takiego jak... Mm, Morderczy śnieg. Zróbmy taki spin-off. Floor is lava. Że nie możemy dotykać e, ziemi. Będziemy chodzić po krzesłach, po stołach. <śmiech> to teraz musimy zrobić serial, w którym nie możemy dotykać śniegu. Więc jak zrobić e, Floor is lava, <śmiech> a rebur no to zróbmy to, że lawa spada z, z, z tego z sufitu, nie z sufitu, tylko z nieba, więc mamy morderczy śnieg, no mógłby być jeszcze toksyczny deszcz, więc troszkę mnie to śmieszy, troszkę mnie to bawi, bo no, raz, że nigdy nie wpadłem na taki pomysł, ale, ale właściwie nie, nie to, że ja nie wpadłem na taki pomysł, ale dzieciaki chyba nie wpadły na taką zabawę tak? bo to, że podłoga parzy to pod każdą szerokością geograficzną dzieciaki wpadają na pomysł takowej zabawy natomiast ze śniegiem no śnieg zawsze kojarzy się jako właśnie zabawa sama w sobie klejenie śnieżek a tutaj mamy do góry nogami taki pomysł zrobiony i on jest wyegzekwowany w znakomity sposób ponieważ jak, co oni robią, aby uniknąć tego śniegu. No bo jak otwierają y, okno, widzą, że jakieś starsze małżeństwo naprzeciwko, po otwarciu okna i po wyjrzeniu, po dotknięciu go od razu mdleją na <śmiech> barierkę tego okna i, i to jest jakby dowód, że no to już drugi z kolei dowód, że to śnieg jest mordercą. E, więc e, oni jeden czas człowiek, który Juan, chce iść po córkę ubiera się w folię. Po prostu ubiera się w foliowe torebki, na buty zakłada, żeby ten śnieg nie wszedł do niego w jakiś sposób. A oczywiście na to musi być maska gazowa. Immanentny element czy emblemat nawet filmów postapokaliptycznych, maska gazowa. W tym przypadku maska gazowa chroni przed drobinkami śniegu, chociaż zastanawiam się jak to działa, no bo jeżeli ten śnieg gdzieś tam się rozpuści w okolicach maski gazowej, no to nie wiem, czy ta para już, jak ten śnieg paruje, to czy on działa. Nie jesteśmy, Nie mamy tego wytłumaczonego pod jakimś tam naukowym żadnym kątem. Po prostu jest taki pomysł, prostacki powiedziałbym i tu właśnie będę się podpierał latami 50. i tym komiksem właśnie podejrzewam jak rodem z komiksu właśnie i potem drugi element obcych też będzie jak rodem z komiksu więc zakładamy worki i to jest pomysł świetny bo to jest takie do it yourself strój antykatastroficzny w domu jeżeli mamy do czynienia z takimi filmami typu katastrofa jakaś nuklearna, no to rzadko kiedy ktoś w domu trzyma coś, jakiś taki strój, który rzeczywiście pozwoliłby mu przeżyć. Więc tutaj sprawdza się to świetnie, ponieważ każdy w domu ma jakieś worki na śmieci i może się opatulić i taki strój sobie stworzyć. I rzeczywiście to wygląda wiarygodnie, to wygląda jak em, fanowsko, w domu siedzimy, robimy strój, idziemy, no jest taki śnieg, który nie może nam się rozpuścić, bo ta woda wejdzie gdzieś do skóry, więc zasłaniamy się zwykłą folią. W jakiś tam sposób jest pokazane, że ten śnieg po jakimś czasie jak spadnie, to on się deaktywuje i robi szary. I wtedy on jest już niegroźny. No bo Rzeczywiście, tutaj jest wiele do rozwiązania problemów, takiego pomysłu. Czy ta woda rozpuszczona, jak ten śnieg wejdzie gdzieś w ciepło, to czy on się będzie, też będzie taki trujący. Więc tutaj się tym nie przejmuje. Nie powinniście się tym przejmować, tak, tak, tak bym powiedział. Natomiast, kiedy my już wychodzimy razem z głównym bohaterem na te szerokie ulice, Ulicę I widzimy po szerokości panoramę tego, co się wydarzyło, no to skojarzenia z Delas o Was są jak najbardziej na miejscu. Niszowy, tańszy produkt, a czułem, że to jest świetnie pokazana, pokazane miasto w takiej sytuacji, gdzie trzeba było unieruchomić właściwie to miasto. Niczym nie ustępuje wobec The Last of Us ten serial. Moim zdaniem. I co do drugiego sezonu, to oczywiście jest lepszy niż drugi sezon The Last of Us. The Last of Us troszkę był sezonem innym, skupiającym się stricte na tej relacji tego ojca z, z tą dziewczynką. No, w sumie tutaj też jest to poszukiwanie. Więc no, musiałbym się chyba dłużej zastanowić, i, i żeby porównać te dwa seriale. Ale... No na pewno ten Eternauta zrobił na mnie lepsze wrażenie niż drugi sezon The Last of Us, który był, był zimowy, tak? Po prostu to było takie już w drugim sezonie The Last of Us takie, nie wiem, takie trochę zachwyty nad samym sobą. A tutaj cała historia rozłożona jest w trakcie sześciu odcinków bardzo zmyślnie, tak? Jakby czuć to rodzące się napięcie tam, gdzie ma być podprowadzenie, te pierwsze trzy odcinki to jest powolna eksploracja świata potem trochę serial przyspiesza pokazując nas, co się, nam co się dzieje i prowadząc nas do końca zapowiadającego drugi sezon, w którym już dedukuje śniegu nie będzie i to jest trochę minus tego zakończenia gdyż nie wiem czy drugi sezon jeśli nakręcą załapie się na filmy zimowe Mm, więc e, efekty specjalne w porównaniu do The Last of Us no wzbudziły trochę emocji gdyż ten e, Sandor, Sandos e, z Netflixa ogłosił e, w tym roku, że przyznał jakby oficjalnie, że AI użyto do produkcji tego serialu e, nie wiem dokładnie, do który, czy, czy całość była w ai robiona, czy te ulice właśnie były robione w ai -u. Pewnie tak, no pewnie częściowo tak, ale głównie też w informacjach prasowych skupiono się na destrukcji znanego wszystkim budynku w Buenos Aires. Więc mając te informacje z tyłu głowy, ja już oglądałem, wyszukując, czekając na tę scenę. I kiedy tam... Były jakieś rozpady budynków, to szczerze mówiąc, to tam jakoś to nie jest jakaś kluczowa, wydaje mi się, scena, na którym stałby ten serial albo sukces tego serialu. Właśnie sukcesem tego serialu, który jak już słyszycie, oceniam bardzo pozytywnie, aczkolwiek w pewnych subkategoriach, o których zaraz powiem, to sukcesem właśnie jest. Powolne pokazywanie tego świata, pokazywanie tych pustych ulic, możliwość oddychania tym opustoszałym miastem i tym toksycznym śniegiem. E, powiedziałbym też takie elementy rodem jak z gry komputerowej, gdzie idziemy z tym głównym bohaterem i trafiamy na jakieś takie mini przeszkody, mini e, subquesty, tak jak na przykład wejście do pociągu gdzie ludzie są uwięzieni w pociągu, kryją się przed śniegiem, no ale jako, że ta katastrofa kosmiczna trafiła ich w pociągu, który się zatrzymał, to nie mają w jaki sposób się ubrać w takie stroje. Tak, hello, Buenos Aires, cieplutko. I są uwięzieni w pociągu, a nasz główny bohater próbuje w jakiś sposób pozostać człowiekiem. W dużej mierze ten serial pokazuje nam właśnie, jak zmienia się też ludzkie podejście do codzienności w trakcie takich wydarzeń, katastrof jakichś wielkich, naturalnych. Początkowo mamy pokazane zamieszki ludzi protestujących przeciwko no, blackout'om, yy, walczących o codzienne swoje życie, o prąd i tak dalej. O dach nad głową mamy scenę z jakimś żebrakiem, który podchodzi do głównego bohatera, yy, który tam coś chce. Yy, potem te motywy w jakiś sposób wracają. tak Pom Pomóc pomoc innemu człowiekowi. Yy, jak to przedkładać nad swoje... Yy, oczekiwania, tak? to ten ratunek córki. Potem tam dochodzi parę bohaterów i całość zmierza do, do, do, do sytuacji, gdzie w jakiś sposób ta społeczność musi się zreorganizować yy, i zbudować na nowo i stawić czoła niebezpieczeństwu, które stoi za tym całym śniegowym e, eksperymentem, wydarzeniem. Yy, I tutaj właśnie no widzieliście pewnie, że to jest jakiś rodzaj inwazji ten śnieg ktoś coś to powoduje żeby tak jak w The World of the Worlds na przykład Spielberga zawładnąć nad, nad tymi ludźmi i to się okazuje tam gdzieś no jak najmniej spoilerów, gdzieś się to okazuje i teraz co się tutaj okazuje no właśnie ten komiks Miałem z tyłu głowy, że hmm, no właśnie nie, co ja mówię. Ja chyba w trakcie oglądania dowiedziałem się, dopiero researchowałem, że to jest na bazie komiksu, bo do tego samego Eternauty podchodziłem tak właśnie jako coś, że to będzie coś nieciekawego, że to będzie coś do odbębnienia i e, ten komiks no, to, że powstał w latach 50 te wszystkie zmutowane potwory e, i tak dalej e, lata 50 e, strach przed bombą atomową przed wojną nuklearną to tutaj się przejawia w postaci tych wielkich e, no osobników nazwijmy to e, i to jest jakby trochę w moim odczuciu, niedopasowane do całej tej grozy morderczego mrozu. Jest to coś, że rzeczywiście w połowie ten serial robi lekki zakręt, dając nam taki element, no, totalnie jakiś z kosmosu już, no bo ten śnieg, no to jeszcze możemy sobie na różne sposoby tłumaczyć, ale kiedy my już widzimy to, to wiemy, że już ten serial skręci i on będzie skręcał powiedziałbym w moim odczuciu do czegoś ala, inwazja porywaczy ciał. Yy, motywy właśnie próby zawładnięcia nad ludzkimi umysłami, yy, przejęcie kontroli. No, tylko że właśnie w tej, yy, w tej inwazji porywaczy ciał yy, w sposób bardziej subtelny pojawiali się ci porywacze. Tak jakby oni w mniej niewidoczny sposób się pojawiali. A tutaj te, te wielkie, nazwijmy to istoty, osobniki, yy, trochę mnie śmieszy i właśnie przywołuje la, lata 50. i być może sam ten komiks, kontrola nad umysłami yy, poprzez jakieś takie, no, no sami zobaczycie. Wydaje się, że ci, którzy mają jakoś kontrolować, a może nie, nie oni kontrolują do końca też, to są rodzaj żołnierzy, którzy to żołnierze mają chociażby ustawić samochody wzdłuż um, ulic, jakby zrobić jakiś rodzaj przejścia, czy, czy może zatory, zapory. Ta architektura miasta zmienia się, Widać, że ta obca siła ma wpływ na to, jak to miasto ma wyglądać. No potem mamy świetny motyw z filmu pociągowego, gdzie nasza grupa bohaterów próbuje właśnie odzyskać pociąg, przejąć go, uwolnić i potem jakoś tego, ten pociąg wykorzystać do, do dalszego być może do eksploracji do podróży, do ucieczki to też jest fajny motyw, który może się w drugim sezonie jakoś rozwinąć więc to też jest taki, jakby powiedziałbym motyw filmu w filmie Bo filmy o pociągach też są osobną kategorią filmy tutaj o postapokalipsie tak jak na przykład jestem legendą, też są osobne więc tutaj też się nam to łączy filmy pociągowe, no tak jak Snowpiercer był też. Jeszcze zima też oczywiście w Snowpiercerze była. Więc podsumowując, lepsze zaskoczenie, powiedziałbym, niż The Last of Us. The Last of Us bardziej może wchodzi na taki klimat obyczajowy, natomiast Eternauta wypływa na rejony nie wiem, takiej trochę eksploracji świata. Też nie jest takim stricte horrorem. Nie próbuje nas bardzo przestraszyć e, jakimiś obrzydliwościami, tylko próbuje nas skłonić do refleksji no co by było gdyby. Tak, Wojna za granicą, więc pewnie w jakiś sposób też możemy odnajdywać e, jak ludzie by się zachowywali. Chociaż to Ci ludzie są uwięzieni, no, tak jak w, mo w motywie z wieżowcem, tam, czy z budynkiem, gdzie ten nasz główny bohater w poszukiwaniu córki wchodzi do jakiegoś wieżowca. Pojawia się broń, pojawia się spór już taki y, sąsiedzki na skalę całego bloku. Dlatego, że nikt nie ma do siebie zaufania i nagle jest taki ciekawy też... Y, Motyw obsadowy, że, że wielu ludzi, których twarzy postrzegaliśmy poczciwie na początku, to nagle widzimy w nich, że a to może jest jakiś złodziej, były jakiś rzeźmieszek. Nagle te twarze nas zaczynają niepokoić i wprowadzać jakieś napięcie. W takim sensie, że nie wiemy czego się po tych typach spodziewać. Więc nie ma tutaj za wiele młodych aktorów, to też jest bardzo taki powiedziałbym, no, ryzykowny zabieg, bo no, lepiej się ogląda młodszych, e, ładnych, przystojnych ludzi, ładne dziewczyny i tak i tak dalej. Ci ludzie tutaj mają jakąś taką głębię większą i w kontekście tego właśnie, tego post-apo, e, w kontekście tych zachwytów nad Pedro Pascalem w The Last of Us, to to się ogląda bardziej powiedziałbym tak realistycznie, chociaż kiedy wchodzą efekty to moje odczucia były takie, no, no tak, no, no widać, że jest to CGI, no tak obyłby się według mnie ten film bez pokazywania tych dużych, nie wiem osobników, tak to będę nazywał to by się obyło no jakaś tam scena jest pościgów za tymi osobnikami ale ciekawe jest i tutaj jeszcze taki mini spoiler chociaż to cały czas będę używał tych osobników że miałem skojarzenie z zombiakami, bo te, te, ci osobnicy, którzy się pojawiają, którzy są zbyt duzi, którzy, no właśnie, których rozmiar też przywodzi na myśl lata 50. i zmutowane potwory z, z filmów z lat 50., na przykład tam Wielki Pająk zmutowany, to te potwory, to zagrożenie, które jest tutaj, to całe szczęście, że nie jest super szybkie. Czyli mówię tutaj o scenie, w której ktoś wsiada do samochodu i ucieka i no, nie mamy tego pościgu, że nagle ten potwór pędzi z prędkością 60 km na godzinę, tylko rzeczywiście on traci zainteresowanie, nie jest w stanie dogonić i zajmuje się tam swoimi jakimiś tam sprawami. To mi się podobało, jak właśnie stare, dobre, powolne zombie, od których można uciec, chyba że będzie ich za dużo. Podsumowując, jak słyszycie już pewne motywy, wątki, to jest to raczej taki serial pod kołderkę żeby się rozkoszować w, y, ciepłem swojego własnego mieszkania i oglądać, jak to inni mają gorzej i muszą z tego mieszkania nos wyściubić na zimę, a my możemy sobie spokojnie siedzieć i y, doznawać zimy 2025, tudzież 6 y, z ciepłą herbatą y, w kubku. Jest to serial rozrywkowy. Y, nie przydawałbym tutaj jakiejś wielkiej głębi temu serialowi y, tak jak na przykład, no nie wiem, The Last of U. wydaje mi się, że The Last of Us jest takim materiałem bardziej do dyskusji, tak? Pójdziecie do swojego korpo, do pracy, to wydaje mi się, że bardziej wypada... I bardziej w tonie jest rozmowa od Last o was, a bo tam poruszyli temat. Tam w trzecim odcinku tam poruszyli temat taki, że to jest ten. A tutaj będzie trudniej przekonać ludzi do tego, że to jest jakiś taki właśnie no, nieszrotowy materiał. Bo, bo jednak ten materiał jest osadzony właśnie w latach 50. Moje skojarzenia są takie, że. że jest ten ciężar tego filmu takiego z lat 50. Może dlatego, że pojawiają się osobnicy. Zmutowani, duży, duzi, Też to nie jest wyjaśnione. Jeżeli miałbym podsumować to w filmach zimowych... Jeden z najlepszych filmów zimowych, czy seriali zimowych, 8 na 10 dałbym pod kątem filmów zimowych, bo ta zima jest sensownie tutaj wykorzystana i wszystko kręci się wokół morderczego, toksycznego śniegu i te ubrania. To, to, co chyba najlepsze jest, to są te ubrania. Jak ci ludzie się ubierają tak na domowy sposób, aby wyjść na śnieg. To jest, to jest ten motyw bazy, którą jakoś mamy. To mój dom jest moim, moją bazą. I żeby wyściubić w noc, musimy się jakoś ubrać. I tutaj się rodzi ciekawa przyjemność w widzu często, bo jak jest zima to można to na wesoło pokazać tak jak w filmie komedia Christmas Story gdzie tam małżeństwo ubiera swojego dzieciaka w taki kombinezon że nie jest w stanie ruszać rękami, bo jest taka cebulka gruba, że idzie po prostu jak lalka i to jest dowcip, ale zawsze w tych filmach science fiction katastroficznych zanim wyjdziemy na miasto w cudzysłowie mówię czyli zwiedzać, w jaki sposób twórcy serialu czy filmu pokazali się ukazując katastrofę miasta, które znamy dotychczas. Przecież wszyscy marzymy o tym, żeby, nie wiem, w Krakowie, zróbcie w Krakowie post-apokalipce. Chcę wyjść, zobaczyć, jak zburzony Mariacki jest, jak pomnik Mickiewicza jest rozwalony, jak słukiennice są popękane, nie wiem, przez Godzillę, przez, przez wirusa, wszystko jest zagrzebiałe, albo The Last of Us w Krakowie zróbcie, albo w Warszawie. Tak wszyscy marzymy o takich e, eksploracjach takich światów. E, to tutaj właśnie... Kurczę, blady, już się tak wkręciłem... W tą ekscytację, że zapomniałem jak to zdanie się zaczynało. I koniec <głos> <z tym> <głos> to była ta defender. Aha, już wiem. I teraz miała być ocena dla ludzi, którzy nie są fanami śniegu i których to nie rajcuje, ale po. W wspominanym, obiecanym bonusie, czyli jeszcze raz zapowiedź, ale nagrywana podczas krótkiego spaceru wokół jeziora. Zima dookoła, jezioro zamarznięte. Jeszcze raz się przywitajmy. Coś, co powiedziałbym trzeba. Trzeba to nazwać morderczym śniegiem. Właściwie mm, tytuł morderczy śnieg brzmiałby bardziej adekwatnie, być może bardziej zachęcająco dla niektórych, niż tajemniczy Eternauta. Tak więc zalewając herbatę zieloną, odpowiem, że wystawiłem 7 na 10 na IMDB. 35 tysięcy prawie ocen więc mocno popularny zrobił się ten serial jest dostępny na Netflixie ocena obecna to 7,3 na 10 na IMDb i kreatorem jest Bruno Stagnaro okładka, plakat ślady na śniegu i opustoszałe miasto podpisane The Eternaut to Również świetna scena z tego filmu. Dałbym tę scenę w takim rankingu najciekawszych scen, czyli ta, to pierwsze wyjście z cienia, z mroku i eksploracja tego świata, spacer po em, zaśnieżonej Argentynie. To jest obraz, który zostanie w głowie na dłużej, e, budzi napięcie, bo my czujemy, że zaraz coś się wydarzy chowa się facet, a on idzie i ogląda to jak w miasteczku, jak w Disneylandzie. Rozgląda się na lewo i prawo, patrzy spokojnie, coś widzi z tyłu, nie wiadomo, czy tam ktoś jest, no i będzie, będzie film rodem z mgły Stephena Kinga. Zresztą właśnie trochę też skojarzenia takie miałem, że no Dosyć mocno kingowy jest ten film tak na początku. Mgła chociażby i ta e, swoja, e, ta, ta społeczność starych dziadków, starych. Kompli, którzy się dobrze znają i e, grają w karty i muszą przerwać rozgrywki po to, aby e, zrobić porządek na świecie. Tak więc dziękuję za uwagę. To było dobre rozpoczęcie nowego sezonu filmów zimowych. Za Wasze zdrowie napije się zielonej herbaty na zakończenie. No, wszystkich miłośników śniegu i nie tylko, zapraszam na mojego patronata Skura. Ci wszyscy, którzy tam coś wrzucą, parę groszy, dostają dostęp do przedpremierowych materiałów, do bonusowych filmów, wideo, tak, krótkie recenzje, ostatnio komiksów. Co w planach? No, zacząłem czytać Annę Kalwani Lut. Chcę wypożyczyć z biblioteki komiks zimowy Raport Brodika Manu Larcenta. Zacząłem oglądać Frank Frankenstein na Guillermo del Toro, gdzie jest trochę zimy też ale nie jestem fanem Gielermo, więc ciężko mi to idzie. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje o nowościach zimowych albo o starociach, które przegapiłem, to napiszcie w komentarzach. Ja dziękuję, słysząc jakiś helikopter za oknem. Dziękuję za tę podróż do zimowej krainy, która jest nieprzyjazna. Jest taka fajna zabawa, to jest taki, powiedziałbym, trochę serial dla dużych chłopców, dla dużych dorosłych dzieci, bo o ile The Last of Us można jakoś intelektualizować, no to tutaj tylko to, że. No, no, tak, tak, widzisz, jaki jest rozpad relacji międzyludzkich. Zresztą tak samo też wydaje mi się, że takie zbytnie intelektualizowanie The Walking Dead też, też, też było. Chociaż no, tam jest tak długi ten serial i tyle już jest spin-offów, że na ósmym sezonie straciłem wątki i motywy, jakie tam są. Niestety przestałem oglądać. Aczkolwiek właśnie Eternauta to serialik, który spowodował, że zatęskniłem za Walking Dead. Eee... No i co? Ale, ale dlaczego nie oglądam tego Walking Dead? Chociaż w tym roku, 25, próbowałem obejrzeć dwa odcinki z sezonu ósmego i, i obejrzałem i, i tak pomyślałem, że, no, że tracę trochę czas. Że właśnie dużo tego jest. Trochę przytłacza ta ilość. Jakby wiem, czego się spodziewać po The Walking Dead mniej więcej. A tutaj ten Eternauta dał trochę podobne uczucia, podobne przeżycia, ale zaoferował coś nowego. Zainteresował starym komiksem. Wspomniał też o tym Alberto Breccia też, Przypomniało mi się, że, że muszę sobie też wypożyczyć te mityktulu w jego wykonaniu. Dracula Brecci jest niezwykle interesujący, bo ryzykowny. Zobaczcie tą okładkę Draculi Alberto Brecci. No, tego się nie spodziewacie po horrorze, po, po Draculi. To jest jakiś eksperyment. Więc ten Eternauta daje nam kilka ciekawych tropów do eksploracji. Myślę, że drugi sezon będzie niezimowy. Ci, którzy komiks czytali, pewnie już wiedzą, w jakim kierunku to pójdzie. Może Eternautę wydadzą po polsku? Przeczytałbym taki komiks, to na pewno po polsku tak. O, no, po angielsku też mogę przeczytać. Ale już czuję, że muszę się żegnać, że już zaczynam gadać niekonkretnie. No bo tak trochę ciężko się rozstać z tymi bohaterami. Ten główny bohater, aktor właściwie, ma charyzmę. Ma charyzmę i jeżeli chcecie więcej, to ja polecam film Sekret Jej Oczu. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na Żarbok TV, gdzie ostatnio w grudniu 25 roku pojawiły się dwa filmy o e, kanapkarzu, o gościu, który robi kanapki. Powrót po ośmiu latach e, nakręciłem jak u niego zmieniła się knajpa. A oprócz tego jaja z McDonalda w postaci recenzji nowego drwala z chrzanem, czyli po prostu kpiny z McDonald'sów i fast foodów. Już kończę te ogłoszenia parafialne. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkim podcasterom, wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego dobrego zdrowia, przede wszystkim dobrej pracy, mało konfliktów i Śniegu, ale zimnego, dobrego do zjazdów, nietoksycznego. Trzymajcie się, cześć. Wyszedłem do piekarenki, wróciłem... W międzyczasie zaczął padać mocno śnieg i przypomniałem sobie, że chciałem wam wrzucić jeszcze jedną taką śnieżną e, inspirację filmową, mianowicie teledysk do Sigur Ross, utwór Waka z płyty Untitled czyli album Dwa Nawiasy, wyreżyserowany przez Florię Sigismondi, wideo pokazujące dzieci w postapokaliptycznym świecie, które mają na sobie jakieś maski i tańczą do jakiegoś tym razem czarnego pyłu, czarnego śniegu, tak jakby właśnie śnieg dodatkowo z czerwonego nieba, więc jakiś taki Toksyczny śnieg, grube płaty, przypominające jakiś radioaktywny opad, no, w rytm pięknej, y, rozmarzonej muzyki Sigur Rós, więc też y, polecam jako eksperyment kontrastowy pod tytułem Toksyczny śnieg. Jak pokazać toksyczny śnieg? Y, tyle, koniec bonusu wracam, e, idę do kina na nowego Osgorda Perkinsa. Mamy 31 stycznia, prze, 31 grudnia i na godzinę 14 wybieram się do kina. Bezpieczne miejsce. Koniec, koniec bonusa.